Do 24 był lutego poranna zrzedła mgła Wyszło z niej siedem uzbrojonych krypturecki niosły znak. Nice! Znów no i znów bijatykano, znów bijatykano, pijatyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb razem bracia, aż po zmierz. Znów bijatykano, znów bija bijatyka no, bijatyka cały dzień porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia, aż zmierz. Już pierwszy skrada się do burt, a zwie się goździk Lee Z Algieru Pasza wysłał go, aby nam upuścić krwi No i znów bijatykano, znów bijatykano Bija tyka cały dzień i porąbany dzień I porąbany łeb razem bracia, aż zmierz. Znów bijatykano, znów bijatykano Cały dzień, I porąbany dzień I porąbany łeb Razem bracia Aż zmierz To już drugi składa się do burt A zwie się róży pąk Plunęliśmy ze wszystkich rur Bardzo szybko szedł na dno No i Znów bijatyka no Znów bijatyka, no, bijatyka cały dzień I porąbany dzień I porąbany łeb Razem bracia Aż zmierz Znów bijatyka no no, tyka cały dzień I porąbany dzień I porąbany łeb razem bracia aż po znieść W naszych rękach dwa i dwa na dnie Cała reszta zwiała gdzieś A jeden z nich zabraliśmy na starej Anglii brzeg i no, hey! znów bijatyka i no, znów bijatyka noj bijatyka cały dzień I porąbany dzień I porąbany łeb razem bracia aż po znień. Bijatyka noj, znów bijatyka noj, bijatyka cały dzień I porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia aż po zniesz Ej! Znów noj, znów bijatyka noj, bijatyka cały dzień I porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia aż po